W wierszach od 12 czytamy takie bardzo y, praktyczne, albo może w naszych oczach y, przyziemne sprawy, y, które są częścią naszego życia i każdy z nas y, w naszym życiu w jakiś sposób y, organizuje się Akurat apostoł Paweł był w Nikopolis, prawdopodobnie była to, miała to być zima w latach 65-66 i tam ten okres miał właśnie przeżyć w tym mieście, to była prowincja rzymska w Grecji, północno-wschodniej chyba I, i tam potrzebował, patrząc na ten wiersz, pomocy, towarzysza I prosi właśnie, żeby Tytus przyszedł do niego śpiesznie, ale wcześniej pisze, że chce przysłać do niego Artemasa albo Tychikusa. Możemy się zastanowić, dlaczego tak akurat to on napisał. Wcześniej chciał tam kogoś posłać, a dopiero później Tytus miał do niego przyjść. Myślę, że była to troska o ten zbór, który tam był, o wierzących, którzy tam byli. Tytus pracował wśród nich, wiemy dobrze, że pierwsze wiersze tego listu mówią nam, że Tytus miał tam pewne rzeczy uporządkować, miał się troszyć o tych wierzących. I teraz jeśli Tytus miał tam stąd odejść, to chciał tam wysłać apostoł Paweł tego właśnie Artemasa albo Tychikusa, a więc myślę, że na pierwszym miejscu możemy tutaj widzieć troskę apostoła Pawła o tych wierzących, a potem też i e, chciał w jakiś sposób e, sobie pomóc czy odciążyć. Nie czytamy tutaj, czy e, Tytus miał mu coś przynieść, w jednym z listów chyba w Tymoteusza czytamy, że ktoś tam miał mu przynieść płaszcz czy jakieś inne rzeczy potrzebne na okres zimowy. Ale tutaj akurat y, y, chcę, aby Tytus był z nim. Mójowanie jest to, y, tak myślałem nad tym wierszem i takim prostym wierszem takim, y, który wydaje się, że nie ma w nim zbyt wielu treści. Nie chcemy też może y, doszukiwać się y, za dużo w niektórych wierszach, żeby nie y, dojść, nie, nie zacząć filozofować może. Ale myślę o takich rzeczy, bardzo takiej ważnych rzeczy. Jesteśmy w zgromadzeniach miejscowych jako zwierzący, są bracia i siostry. I zawsze jest tak, że tą odpowiedzialność w lokalnym zborze nie są bracia. I w jednym zgromadzeniu jest tych braci mniej, i w drugim więcej. Ale jest rzeczą bardzo ważną, żebyśmy my bracia pamiętali o tym, żeby informować się i dbać o to, żeby w miejscowym zgromadzeniu zawsze byli ci, którzy mogliby sprawować służbę. Akurat jesteśmy w okresie urlopowym i zastanówmy się nad tym, czy my jako bracia, nawet jako rodziny, informujemy w zborze wierzących, że na przykład wyjeżdżamy na urlop. Załóżmy, że nikt o tym nie powie, trzy, cztery rodziny wyjeżdżają, nie ma ani jednego brata w zborze, który służy na przykład Słowem Bożym, nawet który by, no, może nie, nie ma w zwyczaju, żeby on się modlił nawet. Ja wiem, że takie sytuacje niekiedy motywują i mobilizują tych, którzy nigdy się nie odzywają, że akurat wtedy wstaną i zaczną się modlić, ale jest bardzo dobrym myśl zwyczajem, żeby o tym myśleć. Tak jak apostoł Paweł myślał. Ty przyjdź do mnie, ale ja wcześniej wyślę tobie tych braci, żeby oni tam mogli w jakiś sposób pomagać wierzącym. Myślmy o tym. Szczególnie jeśli na przykład ma ktoś pragnienie odwiedzić inny zbór. To już jest naprawdę rzecz, no myślę, że tak nikt nie robi, ale Rzecz bardzo byłaby byłoby rzeczą nie, nie na miejscu, gdyby w ogóle nie powiedzieć i potem przyjechać i przekazać pozdrowienia od wierzących, których się odwiedziło. Raczej uczmy się tego i to szczególnie chciałbym młodszym braciom położyć na serce, żeby o takich rzeczach zawsze informować, myślę, nie swoich kolegów, tylko raczej braci starszych. To jest bardzo dobra zasada. Żeby jednak powiedzieć, wyjeżdżam tam a tam. Wtedy na pewno też i wierzący przekazują pozdrowienia, może też i jakieś przesyłki, bardzo często też i bracia przesyłali, przewozili przesyłki. Kiedyś się zdziwiłem, wszyscy znamy naszego kochanego brata, który jest już u pana, Warta Maxa Biletera i on często, kiedyś mi powiedział, że on bardzo często w swoich podróżach pracował jako listonosz. To było dla mnie trochę dziwne, że tak, tak sobie pomyślałem, No taki brat, którego my tak wszyscy cenimy, kochamy, który taką służbę wykonuje, a ludzie ośmielają się mu dawać przesyłki do przewożenia ze zboru do zboru. Było mi to trochę tak dziwne. Ale potem sobie pomyślałem, że, że każdy wierzący, który Pana miłuje, to on się nie wstydzi też i żadnych tego typu prostych czynności wykonać. I dlatego z tego wiersza, który tak tu czytamy w takich typowych prostych rzeszach, chciemy się też nauczyć tego, żeby się informować żeby informować dzień drugi o tego typu zamierzeniach, wyjazdach czy urlopach tym bardziej odwiedzinach, żeby nie będzie drugi okres, nawet dobrze jest jeśli jesteśmy chorzy, ktoś zachorował to zadzwońmy do dwóch, do jednego do drugiego brata, gdzie się mnie nie będzie bo czuje się źle i to na pewno też w jakimś sensie też Pan mobilizuje wtedy tych braci, którzy których będzie mniej na zgromadzeniu i wtedy Pan też może z jakąś pan zawsze działa ale może ze zdwojoną siłą zadziała wśród tych wierzących i pomoże im w czasie zgromadzenia w jedenastym wierszu kończy się jedna myśl dwunasty wiersz zaczyna nową myśl W jedenastym wierszu jest napisane tak, wiedząc, że jest on przewrotny, grzeszny, sam na siebie wyrok wydaje. Tu jest prosto napisane, że on jest taki, który sam na siebie wyrok wydaje. Pan Jezus mówi, ja nie przyszedłem sądzić świat, lecz świat zbawić. Czy on sądzi kogoś? Ale my, ludzie, jesteśmy chętni do osądzania, jedni drugi. My mamy rozsądzać te sprawy, a nie osądzać, które dotyczą wiary, a gdy już trzeba sądzić, to w miłości. Sąd to nie jest o to, żeby kogoś zatracić, tylko żeby kogoś pozyskać. I nie szukajmy dziury u innych. Słowo Boże zawsze mówi, zaczynajmy od siebie. I tu Słowo Boże mówi nam, że u wierzących następna myśl nie ma bezrobotnych. To jest druga myśl. Jeśli gdzieś będziesz zajmował jakimiś różnymi rzeczami, to będziesz się w pierwszej, jak ta pierwsza miłość mówi, będziesz się zajmował Panem i służbą dla Niego. I to Pietusz tu podkreślał. Jak wiele służb ma Pan dla każdego tu, który tu jest. Tylko czy Ty chcesz się podjąć w tej służby, to od Ciebie to zależy. Od ciebie. I Bóg nas napomina słowem i pociesza i mówi, że człowieku jest tyle roboty do zrobienia. Ale weźcie się do roboty. Chciejcie to robić. Ze z szczerego serca róbcie to nie ma już apostołów Apostol Paweł był apostołem XIII i on żebyśmy mogli mieć tą księgę on posyła takich jak tu jest wymienione żebyśmy mogli mieć w tej formie starali się ludzie, żeby ją przekazać wielkie pieniądze dawali za to kosztowały to zamki, pałace przepisanie takiej książki w pewnym wieku dopiero za Gutenberga Zrobili pracę. Teraz możemy mieć wszyscy w Biblię. Czy ją cenimy? Czy cenimy to? Co Bóg nam dał? cenimy to. A pracy mamy tyle. Bo możemy nieraz przez to, co nas napomina tu w tym liście do tytusa, czynić sami bo jest tu napisane do wierzących i do niewierzących i do każdego człowieka. Słowo Boże jest do każdego człowieka. On miłuje. Jeśli my będziemy przedstawiali tą pierwszą miłość i wychodzili do ludzi tak, jak powinniśmy to czynić, to będziemy mieli zajęcie i nie będziemy się zajmowali próżnymi rzeczami. Krótko jeszcze do myśli, które brat Piotr wyraził, to jest właśnie charakterystyczne, że my ludzie często chcielibyśmy o tych wielkich rzeczach mówić i uważamy, że to jest właśnie takie stanowisko, które każdy chciałby mieć, żeby być od tych szlachetnych wielkich rzeczy. A widzimy, że te takie, można by powiedzieć, przyziemne sprawy, które tutaj od 12. wiersza w tym liście apostoł porusza i nie tylko w tym liście, bo w wielu listach znajdujemy właśnie jego zalecenia czy polecenia co do różnych takich przyziemnych spraw. Że właśnie tymi rzeczami to się może zająć ktoś w naszym mniemaniu może mniej znaczący. Ja sobie tym głowy nie będę zawracał, bo to są takie sprawy, które każdy gdzieś tam może zrobić. Ja bym chciał być od tych rzeczy wielkich, ale tu mamy to właśnie pouczenie, że apostoł Paweł, który nawet w tym rozdziale, który czytaliśmy, który mówi o tak wielkich, tak istotnych rzeczach nie zostawia tych rzeczy komuś innemu, tylko sam je porusza. Jeśli się nie mylę, to w zeszłym roku brat Manuel Zajbel rozważał chyba przed konferencją szesnasty rozdział listu do Rzymian, gdzie mamy pozdrowienia, gdzie jest to taki rozdział, który by się wydawało, no pisze o wielu wierzących. W zasadzie może nie raz to czytaliśmy i tylko nawet bez jakiegoś zastanowienia się a jednak zobaczmy, że On ilu ich tam znał i o każdym to nie tak, że ich tylko wymienił, tylko o każdym coś powiedział, On znał wierzących, On znał tą pracę każdego jednego, który coś czynił On nie to, że był tylko, zajmował się tymi wzniosłymi rzeczami przekazywał te prawdy Boże te, te niezgłębione tajemnice można powiedzieć, ale również i w tych Dla nas, co by się wydawało w tych takich niskich, zwykłych, przyziemnych sprawach, również i to miał na sercu i oby to też było dla nas, żebyśmy zaczynali od tych małych spraw, od tych najmniejszych, a jeśli panda, to wtedy i użyje nas w tych wielkich sprawach. <śmiech> Jeszcze tylko krótka myśl do wiersza jedenastego. Słyszeliśmy, że taki człowiek często też grzeszy, ale ja chciałem jeszcze to podkreślić, że to nie musi być, że ten grzech, który tutaj jest wymieniony, przynajmniej ja to tak rozumiem, polega na tym, że właśnie to sekciarstwo jest wprowadzone przez naukę. Żebyśmy nie myśleli, że jakiś sekciarz to od razu widać, to po jego życiu, że jakieś się niemoralne rzeczy pojawiają. To wcale tak nie musi być. Może być ten ktoś, który po prostu podkreśla jakąś naukę ponad miarę biblijną i już to jest doprowadzeniu do jakiejś sekty i nie musi się to objawiać w jakimś życiu, że ten człowiek już jakoś grzeszy albo samego siebie uwypukla albo coś takiego um, to są takie pierwsze kroki już, żebyśmy tylko to też mieli na uwadze gdy przyślę do ciebie Artemasa albo Tychikusa staraj się przybyć do mnie do Nikoltois o Artemasie na tyle ile kojarzę to tylko tym miejscu jest o nim napisane może brać jak znajdą inne miejsce to mogą to um, tutaj oczywiście chętnie powiedzieć, ale jeśli chodzi o Tychikusa, to chciałbym parę tych miejsc przeczytać, żebyśmy wiedzieli, jaką on często miał służbę, bo był to bardzo myślę, cenny brat. Efezjan 6, 21 Apostoł Paweł go bardzo często wysyłał. Można byśmy powiedzieć, co to taki? To tylko, tylko jest wysyłany, tylko wysyłany? Efezjan 6, 21 O wszystkim zaś żebyście i wy wiedzieli, co się ze mną dzieje i co porabiam, powiadomi was Tychicus umiłowany brat i wierny sługa w Pana. Kolosan 4,7 Wszystko, co mnie dotyczy, opowie wam Tychikus. brat umiłowany, um, umiłowany i wierny sługa i współsługa w Pana. 1 Timoteusza 6, 12. Przepraszam. Drugi temat 4 Dziękuję bardzo. 2 Timoteusza 4-12 A ty i do Efezu Jeszcze w Dziejach apostolskich jest wiersz, gdzie też jest mowa o tym, że on gdzieś tam poszedł. I chciałbym do tego przeczytać jeden wiersz z przypowieści 25. Wierzch 13. Czy powiecie 25.13? Czym jest chłodzący śnieg w czasie żniwa? Tym jest godny zaufania posłaniec dla tego, kto go posyła, gdyż pokrzepia duszę swojego pani. Kochani, ten Tychikus wydaje się, że Nie miał aż za bardzo takiego zadania, żeby głosić gdzieś Ewangelię, czy nauczać, albo coś takiego, chociaż przypuszczam, że też tą rzecz czynił, ponieważ jeśli był wiernym sługą Pana, współsługą, na pewno w Słowie Bożym też był jakoś obeznany i w tej sprawie usługiwał, ale główne zadanie, które otrzymywał, to było powie wam, co ja robię, co ze mną się dzieje, więc ich informował. Um, po co to się też działo, czy to było w ogóle potrzebne i Może teraz mi przyszło na myśl, muszę to poszukać, to jest w pierwszym liście Tesoricze, takie miejsce, gdzie apostoł Paweł pisze o tym, może mi właśnie pomożecie. Pisze o tym, że nie upodobało im się nie tylko opowiedzieć im Ewangelię, ale też opowiedzieć im o swoim życiu. Coś takiego jest w pierwszym testowniczym, chyba drugi rozdział. W każdym razie. Um, Chodzi o to, że tam ten apostoł Paweł umiłował tych tesorniczy tak bardzo, że naprawdę był w stanie im się podzielić ze swoim życiem. Pierwszy tesornicza, drugi rozdział, ósmy wiersz. Dziękuję bardzo. Um, żywiliśmy dla was taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. Um, Niemieckim jest nie, że duszę, tylko przekazać wam nasze życie, to znaczy więcej opowiedzieć o sobie, po prostu jakimi jesteśmy, co, co odczuwamy, co przeżyliśmy, co leży nam na sercu i takie rzeczy. Po prostu się więcej objawić, nie tylko stać za kazanicą i być w ogóle tylko dalekim od tych, którzy tam są. Um, o to mi przynajmniej chodziło. Ja myślę, że to jest bardzo cenne, kochani, że apostołowi Pawłowi zależało na tym, żeby były też relacje pomiędzy wierzącymi. Żeby Opowiedzieć im, słuchajcie, w takim stanie jestem duchowym. Tak ja czynię, to ja robię. Wiemy, że on też im nieraz przekazuje pewne rzeczy. Tutaj przekazuje też tym, temu tytuł sobie, że ma w planie tam i tam pozostać. Nie myślmy, że nasze relacje polegają tylko na tym, że mówimy o Biblii. Oczywiście jest to bardzo niedobre, jeśli o Biblii nie mówimy i tylko o naszej pracy. Albo o naszej szkole, czy o naszych domach, czy rodzinach. Ale apostołowi Paw Pawłowi na tym zależało. I dlaczego on wysyłał Tychikusa? Bo Tychikus był wierny. Na nim mógł polegać. Dzieci małe albo i młodzież, jeśli tak jak już Szymon powiedział, podkreślam to jeszcze raz. Chcecie kiedyś być sługą czy służebnicą dla Pana? Macie drobne na razie w waszych oczach zadania, ale je wiernie wykonujcie. Nie wiemy, co z Tychikusa później wyszło. Czy on jeszcze większą odpowiedzialność otrzymał. Ale ten brat był wysyłany, a to wiemy w tamtym czasie, to nie był pociąg ICE, albo jakiś samolot Wizzera, tylko to był naprawdę koń, może jakiś wielbłąd, czy po prostu piechotą. Tak. Pieszo. No, czasami i statkiem, co też nie było takie bardzo wygodne, albo e, też było temu towarzyszyły niebezpieczeństwa. Ale on szedł, bo miał zadanie przekazać co się dzieje z apostołem Pawłem, po prostu może i też po prostu pocieszyć bieżących, żeby się nie martwili. <grystanie> Widzieliśmy więc postać człowieka, który wnosił o rozerwanie, czy o szczepieństwo, jak rozważaliśmy. I właściwie, kiedy przytaczane były jeszcze wczoraj przykłady z listy do Koryntian, chyba brat Grzegorz to przytaczał tutaj 11 rozdział, że zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Cytuję ten wiersz tylko dlatego, bracia i siostry, żebyśmy uzyskali to kosztowne połączenie z tymi wierszami, które od dwunastego wiersza się rozpoczynają. Umiłowani, wyszło na jaw, którzy są prawdziwymi chrześcijanami, którzy dążą do zażegnania tych rozdwojeń powstałych pośród ludu Bożego, którzy widzą wartość Trzody Bożej i którzy są zgodni z myślą Pana o jedności ciała. To są fundamentalne zasady, które Bóg powierzył ludowi Bożemu, aby po prostu okazało się, kto ceni prawdę chrześcijańską o wartości zgromadzenia w oczach Bożych aby zażegnać to i okazało się dopiero ci, którzy staną w gotowości, aby te rozdwojenia leczyć i zrobić wszystko przez modlitwę i Boże działanie, aby zażegnać te podziały, które mogły zaistnieć. I teraz, bracia i siostry, zobaczmy, jeśli tak poważnie Słowo Boże tutaj piętnuje tego człowieka w 11, jak ważne jest. Dla, Boża, dla Boga, żeby dla Pana naszego, żeby to stado owiec utrzymać w jedności, że kto wchodzi, czyniąc rozerwanie czy odszczepieństwo, jest od diabła, powiem wprost. Nie na darmo umiłowani Pan Jezus mówił o tym w tym bardzo wymownym obrazie w Ewangelii Jana znany, wers, znany fragment, który myślę wszyscy znamy o dobrym pasterzu, ale On mówi wyraźnie, że wilk przychodzi, aby porywać i rozpraszać. To jest to diabelskie działanie, które Pan Jezus obrazuje w trzodzie. Co jest jej cechą? To jest ta jedność stada. I teraz jest ta siła atakująca, zewnętrzna, która pragnie rozproszyć i rozerwać. I też używa niestety wróg takich narzędzi, aby uczynić szkodę pośród ludu Bożego. Wszelkie myśli o niezależności, wszelkie myśli odszczepieńcze, wszel wszelkie myśli mające na celu, które prowadzą do rozdwojenia podziałów, nie są ku dobremu, mówiąc najdelikatniej. I teraz, umiłowanie, spójrzmy, jak teraz od dwunastego wiersza przedstawia Słowo Boże tą cudowną relację w służbie, tą jedność pomiędzy braćmi i tą współpracę, która tutaj W różny, w różny sposób może być oglądana, bracia i siostra. Myśmy czytali takie, nie wiem, czy to zauważyliśmy. Wrecie tu Brawianek już podchwycił jeden punkt, że był Pan pokazany po środku, bo rzeczywiście jest to punkt wyjścia. Ale myślę, że nieprzypadkowo też Duch dał takie fragmenty, bo rad Ludwik czytał. Panie, a co z tym? Ewangelii Jana czytaliśmy to. Czy to była wścibska ciekawość? Co z tym? Zobaczmy, On pyta Pana. Panie, a co z tym? Co możemy zobaczyć? To spojrzenie na wierzących przez pryzmat Pana Jezusa, przez Jego osobę. To jest ta troska, która wynika z serca szczerego i to, co rozważamy tu w aspektach właśnie w stosunku do zgromadzeń miejscowych, jak tu bracia podawali, to jest ta troska o sprawy pańskie. Co z tym, Panie? Kiedy czytaliśmy z Łukasza, pięć brat czytał Janek, wyjedź na głębie. I kto brał udział w tym połowie? To byli bracia, ale pod kierownictwem Pana. Jedni mieli to zadanie, drudze tamto. Ale to wszystko scala Pan i swoje dzieło na tej ziemi prowadzi. I to jest ten fragment tutaj, który myślę, jak to już brat też Szymon mówił, często jest w ogóle takie, te zakończenia listów. Myślę, że w każdym zgromadzeniu, jak rozważamy w jakiś tam dzień, w tygodniu Słowo Boże, jakieś listy, czy, czy inne, inne księgi Słowa Bożego, to zastanówmy się, jak często możemy pobieżnie przejść nad takimi właśnie wersetami. Ale Bóg nie na darmo nam to napisał, abyśmy zastanowili się nad relacjami pośród ludu Bożego. Jaką wartość ma dla mnie i dla Ciebie brat czy siostra? Czy widzisz w Nim Chrystusa I czy widzisz w nim narzędzie w dziele pańskim? Zastanawiałeś się nad tym kiedyś, bracie i siostro? Czy ja się zastanawiałem, mówię to też do siebie? Czy nie często dochodzi do współzawodnictwa, do wykłócania się, do skrywanej zazdrości? Czy my jesteśmy świadomi właśnie, że pan chce tej harmonii, tej, tej w pełni pokoju pracy, bo to przynosi pożytek dla miejscowych świadectw? to zgromadzenia miejscowe cierpią, jeśli są problemy między braćmi, Jeśli jest współzawodnictwo i walka po prostu. To niestety cierpi ciało Chrystusowe, ponieważ nie ma tego odżywiania we właściwy sposób, a wręcz jest wielka troska, która jedynie skłaniać może do modlitwy. Dlatego zauważmy wartość tychże tutaj myśli i tej troski, jaką tu apostoł Paweł, ale i nie tylko, bo te postacie również pokazują nam Tą gotowość umiłowani do pracy w służbie dla Pana. Dlatego warto spojrzeć, jak cudowna jest ta więź rodziny Bożej pod tym aspektem, ale i również w tym dziele Pańskim, w tej gotowości po prostu do pracy i służby. Te wiersze, jak się rzeczywiście im przyjrzymy, jeszcze myślę niejedno pouczenie dla nas pokażą. <śmiech> W 13 wierszu tego trzeciego rozdziału czytamy Zenasa uczonego w prawie i Apolosa starannie wypraw, aby im niczego nie brakowało. Tutaj Duch Boży podaje nam kolejny praktyczny przykład i pouczenie, z którego możemy się uczyć. Mianowicie nasz sposób podejścia Do i obejścia się z wierzącymi, którzy są wśród nas Jest to pewna dziedzina pracy, którą możemy wykonywać Przyjmować i tym samym odprawiać wierzących Ciekawe jest, że tu jest napisane, nie wiem jak jest w Biblii Warszawskiej Ale tutaj czytamy starannie ich wypraw Śmiesznie no, Nie, to jest i starań, i starań Aby starań. nic starań. nie mnie brakowało tak. Więc Słowo Boże pokazuje nam, że być może jest to służba taka no, w pewnym sensie poboczna, albo wydaje nam się, że jest to słu służba poboczna, a jednak Słowo Boże mówi starannie, dołóż wszelkich starań, żeby ich odprawić. To znaczy, my nie mamy nawet i takich zadań, tak jak przed chwilą to słyszeliśmy, robić byle jak, ale od serca. Apolos, o którym tutaj jest mowa, był człowiekiem, który sam też doznał tego typu służby. Wiemy, że Apolos był oso była osobą, był osobą, um, który został przyjęty przez Akwile i Prysyle, który sam był, Słowo Boże nam mówi, um, takiego mocnego słowa, albo miał dar bardzo... Um, Takie głosić Słowo w bardzo takim um, przekonowującym i, i mocnym y, y, sposobem, docierającym do, do, do słuchaczy, ale nie znającym do końca myśli bożych. I Aquila i Priscyla, małżeństwo, niemające dzieci, przyjęło tego Apolosa i wyłożyło mu dokładnie Słowo Boże. I ten Apolos stał się później osobą, o którym Słowo Boże nam mówi że Paweł pisze o tym w liście do Koryntian, że Paweł zasadził, ale Apolos, dobrze mówię? Apolos podlewał. Krótko mówiąc, on sam stał się po czasie, dzięki tej służbie Akwilii i Prystylii osobą, która była w stanie odpowiedzialność nosić i przekazywać Słowo Boże. I to przez proste przyjęcie człowieka wierzącego i zadbania o jego dobro duchowe. Chciałbym do tego dodać wiersz z trzeciego listu Jana. Czyli zana piąty wiersz. Umiłowany, wiernie wykonujesz wszystko, co robisz dla braci oraz dla obcych. Dali oni świadectwo przez kościoło, przed kościołą o Twojej miłości. Dobrze też robisz, jeśli ich wyprawisz, jak przystoi przed Bogiem. Tu mamy tą samą myśl. I teraz ósmy wiersz dodaje takiej służbie przyjmowania i odprawiania takich wierzących bardzo szlachetną cechę. Mianowicie czytamy, powinniśmy więc takich przyjmować, abyśmy się stali współpracownikami dla prawdy. Ciekawe, prawda? Jeśli my nie mamy służby głoszenia Słowa Bożego, ale przyjmujemy takich, którzy je głoszą, stajemy się współpracownikami prawdy i to bardzo uszlachetnia taką prostą służbę i tak samo tutaj starannie ich odpraw myśmy tu już mówili o Zenasie i o Apoloz podobnie jak Artema, Artemas Artemas, Zenas nie znajdziemy w dziełach apostolskich o nich zmianki. To jest zresztą niekonieczne, bo oni byli zawsze w towarzystwie znanego zborom posłannika albo tego, co y, przesyła listy. I w tym samym miał ten autorytet, że ten Artemas i ten zenas to byli naprawdę jak już było wspomniane ci pracownicy, którzy wiernie w tej czodzie pańskiej to słowo prawdy przekazywali, pracowali i chciałbym tylko przeczytać z dziejów apostolskich właśnie tu już było to wspomniane przez Mateusza ale w dziejach apostolskich w 19 rozdziele Mamy historię, jak to doszło, że Apolos nagle znalazł się w zgromadzeniu wśród wierzących i z niego zrobił się naprawdę poważny pracownik na służby Pana, ale zanim to nastąpiło, musiał być wykształcony, wprowadzony. To był Żyd z Aleksandrii, dzisiejszego Egiptu. Aleksandria dzisiaj istnieje. Wtedy to była Grecja. To nie był Egipt, to wtedy była Grecja, a jeszcze do, można powiedzieć, w XIX wieku należało to do, można powiedzieć, do tego wschodniego kościoła z stolicą Konstantynopol. Także ta Aleksandria, to zbudował ją Aleksander Wielki i tam też, kiedy ci Żydzi byli rozproszeni, tam też oczywiście było i to zgromadzenie i tam się na pewno też e, przebywali ci, e, którzy z Pawłem e, wspólnie namioty e, robili, więc w, pra w pracy konkretnej poznawali się nawzajem kto, jak stoi do Pana Jezusa. I w tym rozdziale 19 chciałbym tylko e, przeczytać O 24 24 No na pewno Tutaj mamy tak A do Efezu przybył pewien Żyd imieniem Apolos Rodem z Aleksandry człowiek wymowny i biegły w piśmie. Był on obeznany z drogą Pana, a pałając duchem mówił i nauczał starannie o Panu, wiedząc tylko o chście Jana. Zaczął on odważnie mówić w synagodze, w synagodze i teraz to jest to ważne. Gdy go usłyszeli Akwila i Priscyla, przyjęli go do siebie i dokładniej wytłumaczyli mu drogę Boga. Czyli Był to człowiek nawrócony nie z fałszywą nauką, nie z żadną sek sekciarstwą, ale chodziło o to, żeby tą drogę pańską dokładnie mu wiedzieć, że tam były te początki w nim dobre. To było to dobre nasienie, tak można powiedzieć, ale to potrzebało wzrostu, jak ta, można powiedzieć, na polu roślinka, która uschnie, jeżeli nie będzie podlewana. To już było wspomniane o tym, że Apolos podlewał. Popatrzcie, jak on potem sam, będąc tą roślinką, urósł do tej we wieże, tak można powiedzieć, że mógł też i tą służbę, co mu zrobili, uczynili Priscyla i Akwila, mógł też i dla innych spełniać. I dlatego też widzimy starannie wypraw. To znaczy, po prostu mamy mamy on miał mieć tą troskę Tytus troszcie, troszcie o to aby Zenas i Apolos wszystko to otrzymali co na dalszą podróż ich misyjną jest potrzebne I w tym możemy rozumieć też, że nie tylko e, tą duchową, bo oni byli e, e, prawda, w słowie obeznani. Mamy to świadectwo o Apolosie. I, ale chodziło głównie o to, żeby na tą dalszą podróż, którą e, oni e, dali i mieli to czynić, żeby oni byli materialnie zabezpieczeni. My wiemy, że w liście do Filipian apostoł Paweł często dziękował za taką pomoc materialną, bo on też nie tylko dla siebie, bo zarabiał własnymi rękoma, ale te otrzymane materialne środ środki, pieniądze czy co inne przekazywał dalej, najczęściej do Jerozolimy, do apostołów, bo wtedy też cierpieli e, niedostatek i dlatego chodziło tutaj w taką podróż się wybrać, to trzeba też i pewne opłaty zrobić jeżeli mogli się przeprowadzać statkiem przez morze śródziemne, do, powiedzmy do, do Efezu, czy tam dalej, to musieli mieć też odpowiedni ekwipunek i wszystko, co mieli zawać ze sobą, to były te naturalne ich potrzeby, kochani. Nie żadne jakieś, tylko modlitwy i duchowe też, ale, ale ja tu mówię, chodziło o to, żeby oni mieli to wsparcie, że nie, nie musieli być innym, dłużnym. I jeszcze tylko króciutko z drugiego listu do Koryntian chciałbym, co jeśli chodzi o Tytusa, też przeczytać. Chociaż to do niego ten list jest skierowany, ale apostoł Paweł daje ten autorytet już w tym drugim liście do Koryntian o samym Tytusie. On pisze w ósmym rozdziele tego listu.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 Tytus i ci bracia to był właśnie i Atemas Zenas, Apolos i inni jeszcze o którym i, i Tychikus o którym żeśmy już wspominali to byli właśnie bracia którzy byli wysłannikami zgromadzenia i byli też chwałą Chrystusa, czyli oni się nie y, można powiedzieć zmazali jakąś E, e, czymś co by mogło powiedzieć, że nie byli dostojnymi reprezentowania Chrystusa, ale ich postawa, ich życie świadczyło, że apostoł Paweł musiał to dobre świadectwo o nich wydać, żeby było to zaufanie też i Tytusa do tych e, braci, którzy służą jak i on dla Pana. Zostaje pytanie, czy Zenas był znany Tychikusowi? Skoro pisze y, do niego zakonoznawcę? Albo jak jest w innych tłumaczeniach, y, znający prawo? To znaczy, że no, albo Duch Święty po prostu daje y, znać w Słowie Bożym y, o tym bracie, który nie był wcześniej znany, tak jak na przykład był znany Apolos, który y, w licie do Koryntian nam występuje, Też jej dzieje apostolskie o nim mówią e, Bardzo szeroko Także widzimy tutaj w tym e, Urywku Słowa Bożego, że Słowo Boże e, niektórych braci Oczywiście nie wymienia z imienia Apostoł Paweł, tylko mówi e, Czy ten brat e, zrobił wam krzywdę Chyba w drugim liście do Koryntian takie jest słowo Ale nie wymienia w ogóle go Z imienia nazwiska i nazwiska mm, I Milczy o tym Ale tutaj mamy taką zmiankę I też y, możemy zauważyć, że ten zenas, zakonoznawca i Apolos, y, jakby są na równi postawieni przez apostoła Pawła i oni wspólnie tą służbę y, wykonywali. Tą służbę, tak samo przecież Apolos był y, zakonoznawcą, tak jak już to wcześniej bracia tutaj y, y, wspomnieli, że na podstawie pism y, zwalczał Żydów, przekonując ich, y, że Jezus jest Mesjaszem czy Chrystusem. To dzieje apostolskie o tym mówią, co też i była mowa. Jeszcze jedną rzecz chciałbym tylko wspomnieć. Juda mówi o, w pierwszym wierszu, wiersz pierwszy mówi w taki sposób, Juda sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba. Też jest przedstawiony Juda w powiązaniu z Jakubem, żeby była mowa, żeby było wiadomo, o kim jest mowa. I tutaj też Słowo Boże w taki sposób nam przekazuje. I my też jeśli kogoś może powiedzieć polecamy, czy mówimy, to powinniśmy może powiedzieć jakby nie robić jakichś tajemnic, ani może powiedzieć kogoś przysyłać, czy może powiedzieć zrzucać kogoś z nieba komuś na głowę, tylko raczej żeśmy powinni powiedzieć po prostu kto to jest. Że go znamy, albo że kogoś inny go zna. Tak samo właśnie Tichikus ty, znała Polosa, ale nie wiemy, czy znał Zenasa. Przepraszam, nie Tichikus, tylko Tytus. W tamtym czasie były dwa rodzaje y, prawników. Prawnicy od prawa religijnego i prawnicy od prawa cywilnego. I tu jest powiedziane, ze nas uczony w prawie. I co do zasady nie mamy jednoznacznie rozstrzygającego powodu, żeby uważać, że chodzi o y, prawo religijne. Zwłaszcza, że Paweł w tamtym czasie był uwikłany w kwestię prawa cywilnego, związanego ze stanięciem przed cesarzem y, związanego z różnymi aspektami prawa niereligijnego i tutaj to by też pasowało do tej właśnie służby y, takiej y, dodatkowej w sensie nie bezpośrednio związanej ze Słowem Bożym, ale dotykającej tych takich praktycznych kwestii. Y, nie jest bowiem niczym takim gorszej jakości, jeżeli bracia, którzy znają się, czy to na prawie, czy na jakichś rozwiązaniach technicznych, czy na rozwiązaniach gospodarczych, że tą wiedzą służą kwestią rozszerzania Królestwa Bożego. Jak wiemy, jak był stawiany gdzieś dom zgromadzenia, to korzystaliśmy często z zasobów braci, którzy mieli wiedzę Nie religijną, a związaną z tym, jak praktyczny sposób ten budynek ma powstać i w jaki sposób on ma być wzniesiony, żeby było to wszystko zgodnie z tymi regułami, żeby być tym zwierzchnością i władzą poddanym, żeby nie przekraczać tego zakresu. Które chciałem dołączyć do tych myśli, które przed chwilą były powiedziane, bo też właściwie myślałem o tym, że mieliśmy kiedyś takiego brata, budowlańca, który pomógł nam zakupić kilka drewnianych budynku, domków i mogliśmy te budynki później przewieźć i zbudować na Wietnamie. I przez tak wiele lat pan, zobaczcie, nam bogosławił na tym miejscu i mogliśmy tam się zgromadzać i e, cieszyć się z Panem. To jest Boża łaska. I to jest ciekawe też, e, tak myślałem o tym e, zakonodawcy, czy zna, znającym prawo i o Apollosie, który zwalczał Żydów tutaj mamy, albo przeciwstawiał się, albo obalał obalał ich e, argumenty czy myśli, które przedstawiali I przypominam sobie takiego albo inaczej może powiem <śmiech> wielu z nas pochodzi z różnych religii i e, jeśli ktoś był gorliwym e, na przykład katolikiem to on e, znał dokładnie zasady e, katolicyzmu przepraszam ja myślę że tutaj nie obrażę nikogo e, to może jeszcze akurat w tym kościele jest e, tak to się podtrzymuje ja akurat też mogę powiedzieć że byłem takim gorliwym e, katolikiem nawet kiedyś chciałem księdzem być e, jak byłem młodszy i po prostu zależało mi na tym, żeby to poznać. Może nie znałem takich już tam szczegółów, ale po tym jak uwierzyłem, albo ten szczególnie brat, który, przed, przed, którego żeśmy uwierzyli, to on był też tak gorliwym właśnie katolikiem, że on potem na podstawie pisma potrafił nam dokładnie wyjaśnić to, co jest niewłaściwe, co tam było niewłaściwe. I to jest bardzo istotne. Tutaj też mamy Apollosa, który znał prawo I na podstawie prawa on teraz mógł dokładnie wyjaśnić drogę pańską. To jest właśnie piękne, że on teraz się dowiedział właśnie od tych wierzących o Panu Jezusie i on dokładnie to widział jak na, tape, na tapecie Pana Jezusa w Starym Testamencie. I mógł obalać, przeciwstawiać albo zwalczać jak czytamy Żydów. I być może tam były takie potrzeby, bo tu jest napisane śpiesznie, nie? Albo nie, to było wcześniej, bo wcześniej. Ten... Tak, wyprać śpiesznie. Więc mogły tam być takie potrzeby też, że właśnie powstała e, taka sytuacja, że ktoś był taki obeznany w tym prawie, żeby y, wyjaśnić, sprzeciwstawić się tym argumentom. I to jest też właśnie piękne, co żeśmy słyszeli przed chwilą i, i to też się, im, y, nie wiem, zauważać albo zachęcać może też braci, którzy nie zawsze są tacy. Y, y, rwący się do przodu, oczywiście w tym pozytywnym e, słowa znaczeniu, bo niekiedy mamy ko kogoś pośród siebie, którego, który mógłby nam pomóc w tym, aby zwalczać w cudzysłowie tych Żydów, a on gdzieś siedzi na boku i nie chce, nie chce wstać i zwalczyć tych Żydów. Więc chcielibyśmy też takich ludzi motywować, żeby oni nam pomogli w jakichś kwestiach też e, w tej sprawie pańskiej e, pomóc i coś, e, e, żeby poszło do przodu. A więc Pan ma różnych wierzących które byli przed nawróceniem też w różnych miejscach i niekiedy właśnie to Bóg wykorzystuje w późniejszym czasie kiedy jesteśmy już wier wierzącymi tylko kró krótka myśl do tego wersetu gdzie mamy wymienionego Zanasa i Apolosa właściwie Możemy zauważyć, dochodzimy do tego, że mamy tutaj dwóch znawców prawa obok siebie i myślę, że tak też to Słowo Boże nam przedstawia, że Apolos był zakonoznawcą, czyli znawcą prawa religijnego, a Zenas był po prostu, można powiedzieć, po dzisiejszemu prawnikiem. I dlaczego myślę, że tak Słowo Boże te dwie rzeczy pokazuje? tu w specyficznych okolicznościach jest to rzecz szczególnie ważna dla samego Pawła, ale dla nas, że mianowicie istnieją dwa obszary, które muszą być zgodne w życiu wierzącego. Prawo Boże, prawo ludzkie. Są dwie rzeczy, w których my musimy równolegle umieć się poruszać. Yy, z, jesteśmy ludźmi wierzącymi, więc nasze myśli są skierowane daleko poza ziemię ale kroczymy naszymi stopami na tej ziemi i dlatego jest tak ważne aby jedno nie odbywało się na kość drugiego jesteśmy ludźmi prawa pod względem ziemskim, pod względem Bożym no, w 12 jeszcze dobrze jest zwrócić uwagę na to że mimo tego, że apostoł Paweł podjął decyzję już, bo widocznie było tuż przed zimą i postanowił przezimować w Nikopolis, to jednak był wciąż zależny od Pana. Kogo by wysłał, jeszcze nie wiedział. Albo Artemasa, albo Tychikusa. W danym momencie Pan by mu to pokazał. Następnie też do Tytusa nie mówi, gdy oni przyjdą do ciebie, od razu przychodź, tylko mówię mu, staraj się o to, abyś śpiesznie przyszedł, bo wiedział, że może dane sytuacje akurat tak Pan kieruje, że on od razu nie może wyjść, że może ma akurat taką służbę, albo kogoś, kogo, komu musi coś pomóc, czy kogoś pouczyć, czy ja nie wiem co, że to może ewentualnie trochę potrwać. Także zależność ta pa od Pana musi być non stop w naszej widoczna. Następną myślą to jest pod twierdzić, co to już też bracia mówili, szczególnie co Mateusz powiedział, też leży mi to na sercu. Dołóż starań, aby im niczego nie brakowało. Wspierać wśród nas nie tylko ubogich, ale też tych braci, którzy naprawdę się poświęcają i usługują. I trzecia, ostatnia myśl to jest... Mamy w wierszu 12 i 13. W sumie pokazane dwa rodzaje służących. Jedni służący jak Zenas i Apolos, których po prostu Pan wysyłał. Wiemy, że jest w Koryntian chyba jak to jest napisane, że w e, jakimś liście, że apostoł Paweł jakby namawiał Apolosa, ale zostawiłem o wybór. Pierwszy, pierwszy Koryntian kor. kor. 16, dziękuję. Apolo sam przed Panem musiał stanąć, czy jest wysłany teraz do tego zboru, czy tu ma usłużyć, to każdy brat jest przed Panem. W Zosie na przykład nikt mi nie nakazywał, że mam tu przyjechać i nikt mi też nie mógł zabronić, bo to widziałem przed Panem, że to jest moim zadaniem. Natomiast są służby, które można komuś zlecić. Gdy na przykład przygotowywałem zeszyciki na obóz, zleciłem mojej żonie, żeby je pospinać ze sobą. Prosty taki przykład. I możemy więcej takich rzeczy znaleźć wśród nas. Można komuś zlecić, tak jak było mowa nawet o bracie Maksie, o tym listonożu. I można takich więcej służb wśród nas znaleźć i poprosić kogoś, tutaj mieliście do przygotowania tą konferencję, zleciliście młodszym braciom przygotować tutaj nagłośnienie. Jest to służba takiego rodzaju, którą po prostu można też komuś zlecić. Nie trzeba też może koniecznie do tego daru, jak prędzej po prostu wierności jeśli można na kimś polegać. I takiego rodzaju dwie służby są. Ym, mogą się one znaleźć też równocześnie w jednej tej samej osobie, ale dobrze jest jak się je nie miesza. Pół godziny przerwy. a wstęp jest tutaj jest to jest taki no wiadomo profesjonalny